Zamy z listy Efezjan 4 rozdział wiersza 29. Listyfecja 4 rozdział 29 wiersza. Żadne nieprzyzwoite słowo niech nie wychodzi z waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło go zawieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień podkupienia. Wszelka gorycz i zaparczyłość i gniew, i krzyk, i złożyczenie nie będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie nie dla drugiej uprzejmi, serdeczni, opuszczając sobie wzajemnie jak wam, Bóg podpuścił Chrystusie. Bądźcie więc sami Boga jako dzieci umiłowane i Chodźcie miłości, tak Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę ku miłej wolności. Dziękuję. Czasami słyszę dziecko i tylko dziecko, ale dawajcie w jak do tego powiedziane, Kiedy zaczęło się gniewać, często to właśnie złe słowa też wypływają. A tak ma niebość, się, braci. To jeśli chodzi o braci i o Bo tym językiem powinniśmy chwalić Boga, pytałem, bo to u nas w liście. naszych serc. To tak naprawdę gdzie najwięcej mamy relacji w rodzinie? Gdzie najwięcej możemy zrobić dobrego z też w rodzinie? Między małżonkami. Kiedyś dawno temu na początku wiary, pewni bieżący ludzie powiedzieli właśnie małżeństwo. Jak ważne jest, żeby ten werset 23 w małżeństwie stosować. Czyli do końca, do snu rozwiązać sprawę z żoną. Rozwiązać sprawę z żoną wybaczyć sobie, przeprosić. Czasami trzeba pociągnąć na drugą stronę rozmowy, bo nie chce, bo się gniewa. Czasami słyszę, to nie, ale kochane żony, kochani mężowie, staramy się wieczorem zsiąść, może zamknąć się w pokoju, rozmawiać sobie. Dlaczego? Dlaczego się nie Co zrobiliśmy? Może z spodziewamy nie zdajemy sobie sprawy, że zrobiliśmy żonie to najczęściej godziny. Właśnie, mamy i się Nie gniewajcie się po tym, po zachodzie słońca się, czyli kiedy idziemy spać. Ktoś powiedział, że to jest też takie ważne, żeby mieć zdrowy sen, po prostu, żeby sobie przespać na noc, bo potem jest tak, jak to było przeczytane w tym pisanie, rozmyślań na Potem się rozmyśla. Rano się staje w bardzo złym stanie. Są takie proste rzeczy, bardzo proste zasady, które jednak również słuchamy. Już nie. Także przede wszystkim starajmy się rodzinie, myślę, wobec nic dzieci, mówić dobre słowa, które przynoszą błogosławieństwo. Myślę, że to też przeniesie się właśnie na dwa czy Gdybyśmy przeczytali taki przepis, nie wolno na rysach, na górze rysy, na szczycie wyrzucać plastikowych butelek. To prawdopodobieństwo, że ktoś w ogóle wejdzie na rysy z tej sali jest bardzo duże, to oczywiście nie chce nikogo obrazić. A prawdopodobieństwo, że ktoś wyjdzie na rysy i wyrzuci po plastikowym butelek jest może jeszcze mniejsze Natomiast, Hmmmaram. Prawdopodobieństwo, że ktoś wypowie ustami nieprzyzwoite słowo, niestety jest dużo, ponieważ gdybyśmy, dużo, ponieważ gdybyśmy policzyli, ile słów wypowiada człowiek, albo tutaj na sali, się już wypowiedzieli, albo w czasie przerwy, że człowiek, to są miliony, miliardy słów. W jednym miejscu, gdzieś sobie może być napisane człowiek, drugi się mówienie, mi się strasznie kiedyś ten wiersz e, e, spodobał. tak i tak człowiek wszystkiego nie jest w stanie wypowiedzieć. Nie wypowiedzieć wszystkiego, też nie da. To jest abstrakcyjne stwierdzenie, ale zauważmy, że to jest ważne, ponieważ my bardzo dużo słów wypowiadamy, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mówimy rzeczy niewłaściwe. Tutaj yy, jeden z braci powiedział, że zepsute słowo, ale generalnie yy, jest napisane też w jednym miejscu, że z każdego nieużytecznego słowa my kiedyś zdamy prawdę. A my zauważamy, jak w postawił poprzeczkę, jeśli chodzi o nasze słowa, o nasze, e, naszą umowę. U nas jest to przetłumaczone w ten sposób, że mamy nieprzyzwoite słowo, ale mamy chodzić dobre właśnie, mamy chodzić słowo, które buduje i mamy chodzić słowo, gdzie znajdzie potrzeba i dalej, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. Dobra, to że to jest dokładnie sprecyzowane, kiedy w zasadzie słowo powinno wychodzić z naszych Myślimy nad tym, chyba nie do końca, często bez bezmyślne słowa. W niemieckie w języku troszeczkę inaczej, jest to ten wieża, ale myślę, że sens jest piękny i rzeczywiście to, żeby to, to dobre słowo, które by wypowiadane, gdy potrzeba, aby przyniosło, aby kogoś zbudowało, jest bardzo, bardzo istotne w naszym życiu na drodze. wiary. Ja że pierwsze odnoszą się do tej różnicy pomiędzy nową a starą naturą i jeżeli jest tutaj ten zwrot, niech żadne nieprzyzwoite słowa nie wychodzi co z Waszych, to powinno to być naturalne dla nowej natury, dla tego nowego człowieka. W myśl tej zasady, którą mamy zapisaną. dobre owoce. Że nie może tak być, że dobre drzewo rodzi złe owoce, czyli jeżeli mamy nową naturę, wchodzimy w dobrym człowieku, że jeżeli jest to żywe w nas, to rzeczą naturalną powinno być, że również i dobre owoce powinny być widoczne. A bardzo często po takich rzeczach zewnętrznych, jak na mowa, słowa, poznaje się człowieka. Dlatego też po owocach pozna można poznać tę naturę człowieka. Jeszcze jedna myśl do tego zwrotu, które może budować. To słowo budować w tej formie, jako czasownik, czyli nie chodzi mi o rzeczownik jak budowla czy budowa, ale budować używane jest tylko sobie sobie przez Pawła. Tylko w pismach Pawła dokładnie ta forma, która jest tutaj użyta w różnych odmianach jest używana. Nawet w naszym rozdziale, który rozważamy, w dwunastym wierszu do budowania, w szesnastym buduje i teraz w tym wierszu budować. Jeszcze w innych listach Paweł się tym zajmuje, ale to było właśnie coś, na czym bardzo Pawłowi zależało. Jego cała służba miała służyć ku zbudowaniu ludu Bożego. Każde jego słowo, które napisał czy wypowiedział, swoimi rękami napisał, że przez innych przekazał. Miało służyć ku zbudowaniu. Taki był nadrzędny cel służby Pawła. I teraz mamy tutaj te przykazania, jak już mówiliśmy, czy te zalecenia na co dzień, ale też Panie już też zacypał ten fragment z Listu do pojęcia, kiedy jest o tym porządku w czasie wspólnych zejść. I widzimy, że tych rzeczy nie można rozdzielać, że lud Boży Kościół, pogrubienica, to nie tylko wtedy, kiedy się schodzimy w niedzielę, czy we wtorek, czy środę, ale Kościół jest żywy i ma być budowany każdego dnia, 24 godziny na dobę. I teraz jaka wielka jest odpowiedzialność każdego bieżącego, który otwiera usta, aby wszystko, co usłyszy mój brat czy moja siostra, aby było ku jego u jemu zbudowaniu Paweł pisze w liście do żywioł w 14 rozdziale, dążmy do zbudowania i do pokoju, do zbudowania i do pokoju. I teraz możemy zapytać się, czy zastanowić, zadać każdy z osobna pytanie dla nas samych. Czy wszystko, co będą zbratem na przykład, powiedziałem w czasie wspólnego zejścia, czy pieśń, która podałem, czy była po zbudowaniu wierzących? Czy słowa, które użyłem w modlitwie, czy były ku zbudowaniu wierzących? Czy komentarz, jaki pozostawiłem, było ku zbudowaniu wierzących? I czy słowo, które miałem w danym momencie, na dany czas było po zbudowaniu wierzących? Bardzo często jest również ważna forma wypowiedzi, bo te same rzeczy można powiedzieć w taki sposób, że z jednej strony Ktoś poczuje się urażony, a tą samą myśl można przekazać w inny sposób, tak aby osiągnąć serce człowieka, ale myślą nadrzędną, którą Duch Święty pokazuje nam w Bożym, aby każda nasza służba, tak jak czytamy w liście do borynka, czy to psa, czy, czy nauka, czy słowo prorocze, czy psa, czy jakaś pieśń, aby wszystko było ku zbudowaniu. I każdy z nas może wziąć taką praktyczną myśl, szczególnie jeżeli chodzi o braci, jeżeli chce, Wierzchł, chcę się pomówić, aby to było ku zbudowaniu. Obu. Z tej listy, którą rozważamy dzisiaj od rana. Księdza 21, 8, 22 czytamy o kłamcach, że również udziałem kłamców będzie jezioro pomiste. Czy Zatem, jako ludzie bieżący mamy teraz, mając takie wersety, obawiać się, że zdarzyło nam się skłamać, A może, myślę, że każdemu z nas, albo może nasza mowa nie wyglądała tak, jak miała tutaj wyglądać. Więc, czy mamy obawiać się, że no to teraz jesteśmy przegrani? Absolutnie nie. Tam jest mowa o charakterze. Jeżeli charakterem człowieka jest mówienie nieprawdy, cechą jego, jego istotą, po prostu nie potrafi inaczej, to coś jest nie tak. Myślę, że charakterem dzieci Bożych jest jednak mówienie prawdy, jednak e, taka mowa, która jednak jest ku zachęceniu i budowaniu to myślę jest, jest również warte podkreślenia. E, pan Jezus pan Mateusz Mateusza w 12. rozdziale ten przysiótek z tego rozdziału, rozdziału cytował, mówi, że z obfitości serca robią to właśnie mowy teraz. Z obfitości serca. To w czym żyjemy, jaka jest nasza nasz charakter duchowy, to, to widać w tym, co mówimy i jak. Jeżeli mamy z tym problem jakiś, to również jest na to wyjście sami Dawid w psalm 141 modli się do Boga. Panie, postał straż przed ustami moimi, pilnych drzwi, bark moich. Mamy z tym problem, że nasza mowa nie odpowiada naszemu powołaniu. Tylko ludzie bieżący mamy niebieskie powołanie i też nasze zachowanie, Mowa, nasze myśli nawet powinny odpowiadać naszemu powołaniu. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest przykład Pana Jezusa. Najlepszy w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale jest o, o Panu coś y, w tym temacie mowa. Ewangelii Łukasza 4,22. I to można coś w dzieci powiedzieć teraz. 4, 22. I wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego i mówili, czyż nie jest to, czyż ten nie jest synem Józefa. Zobaczcie, początek misji Pana Jezusa tutaj na ziemi, a ludzie już się dziwią słowom łaski, które wychodziły z ust Jego to można odnieść do dzieci, myślę, do młodzieży, nas wszystkich zresztą. Doskonały przykład pada Jezusa. I ostatnia myśl. Zwróćcie uwagę na to, że żadne nieprzyzwolite słowo to jest jakby negatywna część tego, tego wersetu, ale później taka pozytywna, tylko też te, te słowa, które mogą budować, które przynoszą błogosławieństwo, to jest ta pozytywna część bo przestajemy na tym, żeby nie mówić tak, żeby, żeby nasze słowa raniły. To, to oczywiście, to jest oczywiste, że nie powinniśmy tak mówić. Ale czy, odwrotnie teraz patrząc, czy rzeczywiście to, co mówimy, w codziennym nawet, oczywiście ten aspekt z, zgromadzenia jest też ważny, ale w naszym codziennym życiu, się praca nasza, jeszcze jest okazja, żeby się zdenerwować i może powiemy wtedy coś, czego nie powinniśmy, co nie przystoi chrześcijanom. Różne okoliczności, nasz dom, coś nam nie wychodzi. Czy rzeczywiście w takich codziennych okolicznościach naszego życia sprostamy, czy sprostamy temu naszemu powołaniu w codzienności. Popatrzmy, ma budować i przynosić błogosławieństwo. Myślę, że bardzo, e, bardzo ważna lekcja, ale też bardzo wysoka poprzeczna Tylko, w tym do tej, do tej jednej myśli. E, jeszcze doczytam jeden werset z, z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra z czwartego rozdziału. On jakby podsumowuje tę drugą część wypowiedzi, którą wszystkim e, chwilą słyszeliśmy. Mamy mówić słowa, jak czytaliśmy, dobre, które budują i które przynoszą błogosławieństwo słuchaczom. 11 werset tego 4 rozdziału 1 Kursi Piotra. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech mi przyni z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. To jest cel. Jeżeli będziemy mówili cokolwiek i za tym będzie stał taki duch Słowo Bożego, taki wyraz, który Słowo Boże nam chce przekazać i my będziemy to myśleć dalej, to to będzie skutkowało po pierwsze błogosławieństwem budowaniem dla słuchaczy, a z drugiej strony będzie prowadziło do uwielbienia Boga przez Jezusa Chrystusa. Wiemy o tym, że to Słowo Boże daje nam bardzo kontaktową zasadę, że to z serca mówią usta I z tego powodu kontrola nad słowem na poziomie ust to jest ostatnia, prawka, można powiedzieć, już i najsłabsza jednocześnie. Pilniej niż wszystkiego innego musimy pilnować naszych serc. I wtedy ta cecha nowego życia będzie mogła się widocznić, która jest zapisana w 39 zepsuta mowa nie będzie opuszczać naszych kursów. O to o to chodzi. To nie chodzi o przyzwoito, bo moglibyśmy pomyśleć, że jest to zredukowane tylko do katalogu jakichś uznanych w danym społeczeństwie wulgaryzmów, ale to nie o to chodzi. Wulgaryzm, no, słowo Boże, jest, nie ma w, w sobie wulgaryzmów. To już jest wystarczająca dla nas wskazówka, żeby w ogóle wykluczyć się ze wszelkiego urzędu. Ale tu chodzi o zepsute słowo w sensie pojedynczego lub zepsutej mowy. I przykład zepsutej mowy, nasuwa mi się jeden, bo czytaję ze słowem żywno. Może żeby to bardziej widocznym uczynić, z panem 73. od siódmego wiersza wogaczenia, bo tu właśnie dokładnie widać to, skąd te słowa abszude się biorą. Serce ich jest pełne zbyt myśli. Szydzą i mówią przedrodnie, Wynośnie, przechwalają się pragnierzą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza za Oczywiście, że to jest o ludziach bez Boga. ale niestety człowiek bieżący bez czuwania może się bardzo do nich upodobnić. I to jest rzecz, której na pewno nie powinniśmy dawać miejsca. Może jeszcze mały przykład. Kilka dni temu mogłem spędzić parę dni z kolegą z Czech pracy i Pan tak dało łaskę, że mogliśmy obficie rozmawiać na temat biblijny. W tym momencie, jakoś rozmowa zeszła na temat brudnej, wulgarnej mowy i on mnie pytała, ale właściwie dlaczego to jest takie złe, skoro większość ludzi sobie tego nawet nie I tak się zastanowiłem chwilę, jak bym na to odpowiedzieć, i mu powiedziałem tak, wiesz co? brudne życie brudne myśli i brudne słowa. Jakbym to powiedział, nie mam nic do Ludzkie życie jest zbyt cenne, by było brudne. A już na pewno życie człowieka leżącego. Się, nagle niespodziewanie Słowo Boże mówi nam o Duchu Świętym. jak przed chwilą mówił, że tutaj się znajdujemy w Hidelsztugie, która jest tak naprawdę podstawą zrozumienia naszych myśli, a nagle w tej Hidelsztugie pojawia się tak zwyszą myśli. Nie zasłucacie Bożego Ducha. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie czyniąc tych tak prostych Hidelsztugowych rzeczy, można zasmucić tak zniosłą osobę. Często nam się wydaje, że ludzie napełnieni Duchem Świętym to są ci, którzy czynią wielkie dzieła, którzy głoszą silne Ewangelie, mocne Ewangelie, głoszą słowo, czynią zniosłe dzieła. Ale być napełnieni. Duchem Świętym zaczyna się właśnie kider w kiderstubie. Jeśli nasze słowa są nieprawdą, jeśli z naszych ust, z naszych myśli pojawia się gniew, jeśli kradniemy, jeśli nasze życie nie przebiega w porządku, tak jak powinno przebiegać, jeśli z naszych ust wychodzi brud, zasmucamy Ducha Świętego. I dzisiaj jest jedna taka rzecz, która się nas wszystkich wciąż no, tak zastanawiać, dlaczego to tak mało odczuwamy moc działania Ducha Świętego wśród nas. Właśnie dlatego, z powodu tych prostych rzeczy, one się tutaj zaczynają. Jeśli nasze życie zaczynamy sprzątać, czyścić, dodawać miejsce, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, temu Duchowi, żeby mógł ten, który już mieszka przez zamocenie w nas, też działać i się rozmnażać i Wypełniać nasze serca, to wtedy jesteśmy, wy na Duchem Świętym. Bóg nam dodaje światło, dodaje nam zrozumienie, dodaje nam siły, odwagi żyć. Dla niego nasze świadectwo była potwierdzone przez innych. Paweł pisze, jak pisze do Koryntian wcześniej, w szóstym rozdziale, myślę, że to każdy zna, że Duch Święty mieszka w nas, mieszka w Tobie osobiście. Pan Jezus też powiedział, gdy zapowiadał tego Ducha w Ewangelii Jana, że On da nam tego orędownika, który zamieszka w nas na wieki, więc z jednej strony widzimy, że On całkowicie jest i będzie i nie zniknie, ale Słowo Boże pokazuje nam, że można go zasmucić i zadowolnić, że można go wręcz zgasić w jego, w jego działaniu. Ducha Świętego. Wyobraźmy sobie coś takiego, że do świątyni o pojęcie i nie przyzwoicie się na to, nie, nie przyzwoicie się. Czy jest to możliwe? Nie jest to możliwe. Dlatego, jeżeli my sobie to uświadomimy, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że tu nas mieszka, to nie będzie możliwe to, że nieprzyzwoite słowo będzie wychodzić z ust naszym. Bo w tym momencie my, jakby, jak Jakub to świetnie opisuje, że nas, nasz język może dzielować naszym ciałem, że taki ster statku, ogromny statek, a taki mały ster i kieruje statkiem, gdzie chce tam statek idzie. I my też możemy o tym widzieć, w jakim, po naszych wypowiedziach, po naszych słowach możemy ocenić drugiego człowieka, w jakim kierunku on idzie i co on reprezentuje w zasadzie, co w nim mieszka, możemy spokojnie ocenić. Ja nie mówię, że tu o tym, że on nie ma zbawienia, tylko mogę spokojnie po jego wypowiedziach pozytywnie, co w nim mieszka. Bo jeżeli te słowa, które tu czytamy, nieprzystojne wychodzą, no to jakie ma serce? Tak byśmy go odnosiliśmy, że to serca musi być, to no nie. Najpierw usta mówią, a potem wchodzi do serca. Odwrotnie. Najpierw są myśli, sumienie, serce. I bo dopiero te złe myśli powstają i wychodzą z uczuć. Czyli, jeżeli w nas mieszka gorycz to wszystko, jeżeli w nas mieszka złość, jeżeli w nas mieszka zazdrość, i, ta, i tak dalej, i tak dalej, to zaczną wychodzić nieprzyzwoite słowa. Czyli, tak jak to też Bartu bym powiedział, że to wcale nie chodzi o brzydkie słowa. To bo, bo może. Słowo obrażające i bardzo tak zwane kulturalne. Słowo. Do niego nie można się przyczepić nawet. A może obrazić drugą osobę. Także musimy nad tym się zastanowić. Kim my jesteśmy? Kto w nas mieszka? I wtedy nie będziemy mieć problemów z tą drugą częścią tego. Wiersza, który może, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tych, którzy to słuchają. W tym momencie nie będziemy mieć problemu z tym, aby ci, co słuchają, mogli być zbudowani. powinno stać w podłożu, czy też w tle naszego działania i mody. To jest 22 rozdział, 11 wiersz. 22 rozdział tej księgi, 11 wiersz. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczność. On o nas się troszczy. I tak jak słyszeliśmy, żebyśmy mogli się modlić, potrzebujemy Ducha. Żebyśmy mogli coś zrozumieć z Biblii, potrzebujemy Ducha. Żeby w czymś naszadować naszego Pana, potrzebujemy Ducha. W tym wszystkim Duch Święty jest potrzebny. Żeby coś zrobić dla naszego Pana, potrzebujemy działania Ducha Świętego. A więc jest to, bardzo ważne, żeby ten Duch, jest z nas dobrze się czuł. Jeśli jesteśmy zapyczętowani, to możemy sobie taką podstawową sprawę przypomnieć, kiedy to się stało. W momencie, kiedy uwierzyliśmy, to już było rozważane przy okazji pierwszego rozdziału tego listu. Tam jest napisane, że jeśli uwierzyliśmy tej Ewangelii naszego zbawienia, Zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, czyli On przerobi nas. I jest to widoczne oczywiście dla Boga, ale też skutki tego zapieczętowania powinny być widoczne na zewnątrz. Jeszcze jedna rzecz, na Dzień Odkupienia, czyli na jaki dzień, tak jest, jest to Dzień pochwycenia. E, i chciałem to z listu do Rzymian twierdzić. Ósmy rozdział. 23 wiersz. Rzymian 8,23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała Naszego. I również ósmy rozdział 1, y, 11 Ten, a jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka dla was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. I ktoś kiedyś podał ten trafny Takne porównanie. Jak magnes, jeśli się zbliży do opiłków, to, to wtedy te opiłki e, natychmiast e, przykleją się do tego magnesu. To tak będzie w czasie pochwycenia, że wszyscy, którzy są Państwo, zostaną w tym dniu właśnie zadanią pytanie. Pan koniec przyszedł za trzy minuty. Czy wszyscy stąd by z nim? Chciałbym może jeszcze podkreślić ten, bo y, to jest tutaj akurat istotne. Jeśli ktoś się, się nawraca i staje się dzieckiem Bożym, to y, Duch Święty wypełnia serce tego wierzącego i ten Duch poświadcza Duchowi tego człowieka, że jest dzieckiem Bożym. To jest pierwsza rzecz. To poświadczenie o tym, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem zbawiony. To Duch Święty sprawuje mnie. My czytamy o wielu celach Ducha ja Świętego, że On nas wprowadza, na poprawne, to to Pan Jezus mówił i inne miejsca możemy wiele ich znaleźć. Hmm. Ale to miejsce, które tutaj jest yy, zacytowane, czy o które czytamy, 30. Yy, roz, y, wiersz, jest napisane, w którym jesteście zapieczętowani na dzień podpłupienia ciała, trzeba dodać. To, co prawda, żeby się te wiersze czytał, ale chciałbym jeszcze tak mówić i podkreślić, to znaczy ten Duch Święty, którego ja teraz jestem, yy, który ja mogę zasmucić, żyjąc tu tak, yy, żyjąc niewłaściwie, albo popełniając niewłaściwe czyny, ten duch gwarantuje mi też, że moje ciało będzie spawione, kiedy Pan Jezus przyjdzie i pochwyci, aby zabrać kościół. A więc tu y, ta myśl mniej więcej w ten sposób, y, to należy mniej więcej w ten sposób widzieć, że jeżeli moje ciało będzie kiedyś też odkupione, bo Duch się to gwarantuje, to ja w tym ciele nie powinienem teraz zasmucać do tego, świętego, czyli grzeszyć, popełniać złe rzeczy, wypowiadać złe słowa, kraść, kłamać i tak dalej. I'm został posłany, żeby przekonywał świat grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o Jana, to on to czyni. To jest służba Ducha Świętego, która w tej chwili jest aktywna w tym świecie. Duch Święty na różne sposoby przekonuje przeszników o tym, że są zgubieni. Jeżeli człowiek tego, kiedy się znajdzie, kiedy jest zgłoszone Słowo Boże. Tymczasem tym bardziej to to swoje zbawienie, które jest przez krew Zbawiciela. I taka sytuacja jest zapisana, że znieważyć można ducha łaski. Tak powracamy do naszego fragmentu rozważanego do Efezjan, Widzimy, W tym, w którym jesteście zapieczętowani. Chciałbym posłużyć dwoma takimi obrazami, jeżeli chodzi o zasmucanie ducha Bożego. Kiedy ktoś, jakiś przedsiębiorca, przedsiębiorca, prowadzi firmę i w pewnym czasie. same Bożego bo Ducha Świętego przez różne nasze niewłaściwe postępowanie, to Duch Święty jakby zawiesza swoją działalność, swoją służbę. To nie znaczy, że on odchodzi, opuszcza, bo tak nie jest. Ten Duch według Ewangelii Jana, 14 rozdział, jest nam dany na wielki. To jest ważna biblijna prawda, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Inny taki przykład, e, gdzieś czytałem kiedyś, że e, studenci jakiegoś uniwersytetu czy uczelni wyższej zostali zaproszeni do, takiego, do takiej fabryki tekstylnej, żeby obejrzeć proces tworzenia się tkanin. Był to bardzo nowoczesny zakład i w nim, na tego zakładu pracowało Krosna. Te krosna y, zjały ze sobą około kilkadziesiąt tysięcy nici, żeby powstała ta kamina. Oprowadzający człowiek y, zademonstrował, co się dzieje, kiedy jedna z tych kilkudziesięciu nici zostanie przerwana i on to uczyni. Stanęły wszystkie troska. Tak jesteśmy, ten cud techniki wskazuje nam, że w ten sposób może być również przerwana czy ograniczona działalność średniego w człowieku. Kiedy związał ponownie tą nić, wszystkie krosy naruszyły automatycznie. Te obrazy są dla nas bardzo wymowne i pokazują nam, że chociaż zasmucamy nieraz, chociaż stanie się tak, że on jakby zawiesza, ogranicza swoją służbę i swoje działanie w człowieku, to nie znaczy, że on znika, że on odchodzi. Nie. Nadal jest i po jakimś czasie, kiedy człowiek yy, dochodzi do zrozumienia, że tak się stało, że yy, ten Duch może został zasmucony, bo to człowiek będzie jednak odczuwał, to Ponowne jakby zaskoczenie tych, tych wszystkich krosien, jak w tym przypadku, czy powtórnego, powtórnego yy, założenia, czy kontynuowania działalności firmy będzie możliwe, ale to co nas dzisiaj poucza to nie zasłuszaje się. Czyli Go urazić czy zranić, to nie odnosi to żadnego skutku. Ale kiedy. nie wysłuchanego według zamysłu Bożego. Czyli on myśli, po prostu ma też jakby myślenie w tym sensie. Niemniej tutaj Mateusz mówił i brak mi też o tym wygaszaniu chyba. Osobiście nie postrzegam tego jako to, grzech, jak jeśli chodzi o te ale może zacytujmy to miejsce dokładnie. Pierwsze te 5, dziewiętnasty wiersz jest to, dzieci na sali muszę powiedzieć własnego małego doświadczenia, że dzieci chętnie uczą się krótkich cytatach. Czasami się coś w domu robi i motywuje dzieci, żeby wypowiedziała jakiś cytat, to one chętnie z tego korzysta. Ducha nie gaście. I to rzeczywiście jest trzy słowa, dosłownie niemalże trzy słowa użyte, właściwie trzy słowa. Ale o co chodzi to znaczy? Ducha nie gaście, to, to gaszenie, możemy przyrównać na tosko że się do, bo to słowo jest użyte również w Mateusza 25, przy lampach. A więc mamy lampę i olej, ale jest lampa i olej, i ona gaśnie. I myślę, że to się o tyle daje, że tu jest brak używania, czy też dania się użycia właśnie w duchu Jeżeli jest lampa, to jest wyznanie, i olej, duch święty, ale on nie płonie w stosunku do tego miejsca możemy powiedzieć, bądźcie w pełni ducha. Prefezją 5, 18. A więc ona gaśnie ta na duchanie nie świeci ducha, nie, nie wygaszajcie, Dajcie miejsce do działania po prostu, żeby on mógł Was działać. Natomiast właśnie w zasmucaniu w naszym fragmencie jest mowa generalnie o grzechu o działaniu grzecznej natury, która powoduje w tym znaczeniu zasmucenie ducha. Ach. Jeszcze tylko myśl odnośnie zaspłucania do tego, z tego co słyszę powiedział, że zasmuca się osobę, którą się kocha uczucia, ten obraz Boga który Którą tak bardzo zależy na swoim ludzie. Ten obraz był widoczny i w Starym Testamencie. Nie wiem, czy sobie to werset z Księgi Lejasza 13 rozdział, gdzie Bóg mówi, że moje oko zaleje się łzami. Kiedy przyjdzie do wykonania sądu, to Bóg mówi, że będzie płakał, ponieważ kocha lud. Kocha lud. Księdze Oseasza Piękny obraz też Boga, któremu bardzo zależy na swoich ludzie Bóg przedstawia siebie, to jest rozdział jedenasty, przedstawia siebie jako ojciec, a lud Boży to dziecko. I jest taki piękny opis, ja nie chciałbym go zniekształcić, więc może Hamersety przeczytam, to jest jedenasty rozdział Ozeasza, Trzeci i czwarty werset. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrotami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Zobaczcie, jaki piękny obraz ojca i dziecko. Bóg przedstawia siebie tak w stosunku do swojego ludu. Kiedy przychodzi teraz do sądu, ponieważ Izrael jest nieposłuszny, i Panu musi ukarać grzech, to w sensie ósmym Bóg mówi tak, jakże mógłbym zrównać Ciebie z, z Adam? Postąpić z Tobą, jak z, z sobą. zadrżało we mnie serce. Byłem do poruszony i Bóg Zadrżało serce Boga Bóg mówi, że w momencie konieczności wykonania sądu Bóg był poruszony myślę, że to jest taki obraz piękny obraz, starotestamentowy ale mówiliśmy teraz w Nowym Testamencie o czasie, w się łaski kiedy jako dzieci Boże otrzymaliśmy więcej niż bieżący Starego Testamentu niż Izrael lub Boży otrzymaliśmy Ducha Bożego, który mieszka w nas. Chciałbym coś do dzieci powiedzieć. Zobaczcie, e, kiedy rodzice widzą, że coś w waszym życiu nie gra, że idziecie niewłaściwą drogą, to rodzice płaczą. Ja myślę, że wystarczającym ostrzeżeniem, czy wystarczającym powodem, żeby przestać grzeszyć, żeby Zaniechać grzechu, żeby uciekać od grzechu, jaką usłyszeliśmy dzisiaj, jest ten obraz Boga, który płacze nad człowiekiem, który ma tak wielkie uczucia w stosunku do człowieka zasmucanie ducha Bożego. Bóg mieszka w nas. Poprzez ducha świętego możemy to sobie wyobrazić? Jako ludzie wierzący, wielki, potężny Bóg poprzez swojego ducha mieszka w nas. I ten Bóg nas kocha. I teraz my, jak możemy, jako wierzący w Tego Testamentu, oczywiście ja tak samo upadam, ale może to jest takie, myślę, zachęta, myślę, myślę, zachęcenie dla nas wszystkich odnośnie grzechu. Jak możemy grzeszyć, widząc tego wielkiego, kochającego Boga, w tym obrazie Ojca. Duch Boży mieszka w nas, a jak możemy zasłuchać zmucać go, postępując tak, jak yy, może jemu się nie podoba. Myślę, że wielkie zachęcenie dla nas, wielkie ostrzeżenie. jest ze całej motywacji naszego chrześcijańskiego życia. Nie to, że Paweł tutaj mówi, nie przestaną obrazić. Oczywiście, tak to ma być. Ale to nie wynika z tego, że taki jest przepis, że tak ma być i tak musimy to robić, niezależnie od tego, jaki mamy obrot. Ale myślę, że właśnie to, że Bóg daje nam wszystko, że dał nam wszystko, co miał na najlepszego teraz w pewnym sensie oczekuje od nas, że my również będziemy z naszego życia przynosili Mu owoc, będziemy na Niego po prostu żyli. Jeśli tego nie czynimy, to tak jak już my słyszeli, Bóg z tego powodu jest zasmucony, Duch Święty jest zasmucony. Ten Duch, który chce nas wprowadzić we wszelką prawę. Ten Duch, który chce nas wprowadzić do stałe życie. Wskaliśmy z drugiego listu Piotra bodajże to, że tak naprawdę dał nam wszystko, wyposażył nas we wszystko. jest tak samo jak i uczucia mogą mieć rodzice, jeśli inwestują w swoje dziecko wszystko, co mają. Pracują całe życie, żeby te dziecko nie miało się na przykład, jest taki przypadek także jak rodzice, dają mu możliwość wykształcenia, daje mu możliwość wykształcenia na przykład marekarza czy jakiegoś e, architekta i dają mu wszystko, całe swoje serce, wszystkie swoje oszczędności, żeby to musi uczyć, wszystko poświęcenia. A to dziecko mówi w pewnym momencie, nie to wszystko wiele Ja na sobie gdzieś wyjeżdża, żyje to nie interesuje mnie to, co się jak się taki rodzic czuje. Myślę, że to jest taki właśnie mały, mały miasto, czyli obraz na to, w jaki sposób Bóg się może czuć, dając na wszystko. W tym samym liście, kiedy czytamy kawałek dalej, Przedze, że w piątym rozdziale w 18 wierszu jest, jak gdyby, trochę odwrotnie to podane. To jest mowa o tym, nie ubijajcie się winem, którego powodujecie rozwiązność, ale bądźcie pełni ducha. Inne tłumaczenie w mówi, Dbajcie o to, by Duch mógł was stale napełnia. Więc naszym zadaniem właśnie jest to, żeby wypalać, żeby nasze życie było takie, żeby Bóg je mógł napełniać. Kiedy w Orzeszu chyba się zastanawiali nad e, darami czy talentami, które każdy z nas ma, to myślę, że tam e, jedną zasadniczą rzeczą jest, jeśli ktoś z nas chce odnaleźć dar czy talent, który Bóg chce używać go to się zastanowić nad tym, jak to, kiedyś ktoś podał w takim obrazie, jeśli mamy, tak jak tutaj na dole, mamy wystawione naczynia, się na jest, że się nad tym to jeśli z jednej strony stoją naczynia, które już były użyte i które są brudne, a z drugiej strony stoją, jest, stoją czyste, to wiadomo, że będziemy te czyste. I to się wprowadza właśnie do tego, który, fragmentu, który tu mamy. Jeśli chcemy, żeby Bóg nas używał, jeśli chcemy odnaleźć swoją służbę, swój dar, który Bóg będzie mógł, to nasze życie musi być czyste. To nasze właśnie codzienne życie musimy dbać o to, żeby ten duch mógł nas wcale pewno. Tego dopiero Bóg będziemy dbać. Jeśli będziemy tym brudne naczyniem z tymi wszystkimi rzeczami, które tu są wymienione, tak jak już teraz dojdziemy do tego 31. Nasza, gdzie jest góry, zaparczyłość, gniew i krzyk, to to jest właśnie to brudne naczynie, które Bóg nie do końca będzie mógł użyć. Starajmy się oczyścić nasze życie, Oczywiście wszystko to dzięki Panu, ale z naszą chęcią i zapałem do tego, żeby tak było. I wtedy będzie mógł nas używać. Wtedy nie będziemy zasmucali ja się tego jej głowa, ale będziemy dla Boga użyteczni. skutek, praktyczna konsekwencja zasmucenia Ducha Świętego. Bo jeżeli to jest tylko zasmucenie i nic więcej, mogłoby nam się czasami wydawać, że nie jest to tak brzemienne skutki w naszym życiu. Ale zasmucenie Ducha Bożego i jego permanentne zasmucenie prowadzi do jego wygaszenia. To jest po prostu tłumienie aktywności tego głównego generatora, generatora mocy do życia po Bożemu w naszym życiu. I to, to już ma bardzo daleko się odcina na odcina nas, i widzimy w ich zachowaniu wszystkie te cechy, które czytamy w liście do Efezjan. Gorycz. To już nie był tylko gniew, nad którym zaszło słońce. To była gorycz. To była rzeczywiście takie gorzkie nastawienie do Pana Jezusa. Nie mogli je znieść, że przez trzy lata chodził i wskazywał na Boga i wskazywał również, jak błędne jest ich rozumowanie. Zapalczywość. Z jakim zapałem oni krzyczeli precz nim, precz! Ukrzyżuj go, nie chcemy, aby na dani panował. Znajdujemy tam również tą zapalczywość. Gniew, to wiadomo, że było całym motorem tego zachowania. Krzyk, oni krzyczeli, oni przed pałacem Piłata w tym momencie krzyczą, aby tego człowieka stracić złorzeczenie, nawet kiedy wisiał na drzewie to jemu złożeczono, kiedy już był całkowicie bezbronny. W obliczu tych ludzi, kiedy jako człowiek nie mógł nic uczynić, był przybity do krzyża, a nadal mu złorzeczono. Z taką determinacją, tak bardzo byli zacietrzewieni, żeby jego usunąć. I teraz słowo może nie przypadkowo daje takie piękne miejsca, które właśnie, czy piękne wyrazy, które powtarzają się w różnych sytuacjach, aby nam właśnie pokazać nieraz przez okoliczności, przez cały kontekst, co możemy, jakie wnioski wysnuć dla nas. Ja I właśnie z takim zapałem, kiedy w siebie wyjrzymy i znajdziemy może takie punkty, gdzie może jakaś gorycz, może jakaś sprawa, która od wielu pokoleń będzie załatwiona. Są takie rzeczy. Może jakaś jakieś złorzeczenie wobec współwierzącego, jeżeli takie rzeczy rozeznamy, jeżeli znajdziemy je w sobie, to chciejmy je z taką właśnie determinacją, z taką szybkością i z takim zabawą po prostu usunąć. 15 minut przerwy. Jeszcze dwa pierwsze